Uwaga, uwaga, dziś wydanie specjalne naszej audycji. Do naszego studia, prosto zbyt goszczy, przyjechała Anna Marchlik, laureatka tegorocznego konkursu ogłoszonego przez portal Fly for Free na najlepszy blog podróżniczy. Aniu, witam Cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie Cię, witam wszystkich słuchaczy. I raz jeszcze, oczywiście, gratuluję tym razem już osobiście tej wygranej, i tym bardziej cieszę się, że audycja z mikrofonem dookoła świata obejmuje. Cały czas właściwie patronatem twój blog www.pisanewsevilli.com. Mm -hmm. e, muszę się przyznać, że o tym, że zostałam nominowana do tego konkursu, dowiedziałam się całkiem przypadkowo. E, zobaczyłam, że na, na Facebooku przeczytałam, że, że zostali nominowani, że blog mojej koleżanki został nominowany do, do bloga Roku Podróżniczego. I tak sobie pomyślałam, ciekawe, kto jeszcze został nominowany. I nagle patrzę... O kurczę, ja też jestem nominowana, także to było, to było całkiem miłe zaskoczenie. Akurat to był drugi dzień świąt, końcówka, więc takie miłe, miłe zakończenie. I absolutnie nie spodziewałam się, że, że na sam koniec okaże się, że, że mój blog został, zyskał największą popularność w czytelniku, wśród, wśród czytelników Fly for Free, z czego się naprawdę bardzo cieszę i cieszę się również, że, że, że myśmy podjęły współpracę i, i mogę tutaj być. Eee, Ochłony, znam... mm -hmm, ochłonęłaś już po, po, po tych pierwszych chwilach Ja przyznam się szczerze, że na początku niespecjalnie w to mogłam uwierzyć, dlatego, że o ile pamiętam, konkurs miał się zakończyć um, o północy o północy um, z, z niedzieli na poniedziałek i ja byłam po południu razem ze znajomymi w, w klubie y, jedliśmy pizzę, popijaliśmy piwem i, i zadzwoniła do mnie moja mama i mówi do mnie słuchaj, zakończyło się, wygrałaś i, i to było takie y, niespodziewane, bo myślałam Myślałam, euforia. Że, tak, euforia. Myślałam, że zresztą cała moja rodzina mówiła, to słuchajcie, o północy się dzwonimy, zobaczymy jakie wyniki, bo, bo przez ostatnie trzy dni w miarę jakoś e, dobrze, dobrze to wyglądało, więc umówiliśmy się, że o północy dzwonimy się, jak to, jak zakończy się konkurs, a tu okazuje się, że nie pamiętam, czy to było gdzieś godzina 18, a ona do mnie dzwoni, już po wszystkim. Także jakby tego najbardziej emocjonującego momentu nie było. To było takie, nie może być, to już? I, i to ja wygrałam? Także, no. Ja, przyznam się szczerze, że się nie spodziewałam. No to w takim razie, Aniu, porozmawiajmy sobie troszkę o tym twoim blogu, eee, ale przede wszystkim jeszcze później porozmawiamy sobie oczywiście o hiszpańskiej podróży, bo tego mm -hmm. właśnie twój blog dotyczył, pisane w Sewilikom. Czemu taka nazwa? Czemu taka nazwa? Otóż ja się bardzo długo zastanawiałam, jak nazwać mojego, mojego bloga, bo tak naprawdę on ma dwie nazwy. On ma nazwę w Sewilikom, ale także nazywam go Andaluzja podróży w głąb codzienności. I jakoś tak ostatnio bardziej się przyjęła nazwa pisane w Sewili aczkolwiek ja częściej nazywałam go podróż w głąb codzienności, dlatego, że ja mieszkam w Andaluzji, mieszkam już w marcu, będą cztery lata i w zasadzie od samego początku fascynowały mnie różnice między naszymi krajami, fascynowały mnie w jaki sposób ja przystosowuję się do ich kultury, w jaki sposób ja ich zarażam naszymi jakimiś zwyczajami, zwyczaje, które ja przejmuję z kultury andaluzijskiej i w ogóle wszystkie inne takie codzienności, które, którym z którymi się spotykałam i które mnie, nie wiem, czasem mnie śmieszyły, czasem mnie dziwiły, czasem mnie denerwowały. I pomyślałam sobie, że oprócz tego, że, że bardzo lubiłam podróżować po Andaluzji, zwykle w przerwach między, między pracą, szczególnie w weekendy podróżowałam po Andaluzji, chciałam oczywiście pisać o tych moich podróżach, bo, bo podróże to moja pasja, ale pomyślałam sobie, że, że podróże to nie tylko przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie, ale to także odkrywanie takich codziennych różnic, jakie, jakie są między nami. I okazuje, Okazuje się, że 3000 km kilometrów między Bydgoszczą a Sewilą to jest tak naprawdę tyle różnic w naszej mentalności, w, w codziennościach, nawet nie wiem, w podawaniu e, kanapki z, z pomidorem, bo okazuje się, zawsze, zawsze się śmieje i podaję ten przykład, że w Hiszpanii, kiedy proszę o kanapkę z masłem i z pomidorem, wszyscy się ze mnie śmieją, że tak się nie podaje kanapek i porównują to jak podawanie, nie wiem, parówki z czekoladą że to jest coś abstrakcyjnego, bo, bo pomidora podaje się tylko z oliwą z oliwy. Więc tego typu rzeczy gdzieś tam sobie spisywałam zawsze na boku i mówię sobie, kurczę, chciałabym napisać książkę na ten temat. No ale napisać książkę nie jest tak łatwo, jeszcze trzeba szukać wydawcy, więc po... Dwóch i pół roku mniej więcej, nie, tak, dwóch i pół roku postanowiłam, że, za, za, że zacznę po prostu pisać bloga, ponieważ jestem w Sewili. Po, postanowiłam nazwać go pisane w sewili.com, ale jednocześnie dodając mu też drugą nazwę: Andaluzja, podróż w głąb codzienności. Mhm. Rozumiem, że na początku tak sobie może też pomyślałaś, że to będzie taka forma komunikacji po pierwsze z twoimi bliskimi, z twoją rodziną, z twoimi znajomymi, a potem nagle cała rzesza fanów, cała rzesza e, miłośników, e, zafascynowanych miłośników Andaluzji i nagle wygrany blog. Zdecydowanie tak. E tak naprawdę zaczęło się od tego, że, że ja sama byłam zafascynowana tym, co się dzieje wokół mnie. E, wszystkie przemyślenia, które przychodziły mi do głowy, wszystkie wydarzenia, które się działy. E, postanowiłam, że, że one gdzieś tam, ponieważ one gdzieś mi uciekały, więc stwierdziłam, że ja nawet dla siebie chciałabym mieć to spisane. No i oczywiście też dla, dla rodziny, bo, bo każdy, każdy z, moich rodzi z, z mojej rodziny czy z przyjaciół, którzy pozostali w Polsce, no, zawsze dopytywali się, a co słychać, i tak dalej, a nie zawsze jest okazja, żeby opowiedzieć wszystkie anegdoty, które wydarzyły się w ciągu w ciągu tygodnia, więc przede wszystkim zaczęło się od tego, że, że chciałam mieć dla siebie spisane E, spisane w taki dosyć dowcipny sposób taki mieć powiedzmy, że dziennik no nie prowadzony codziennie, ale, ale mieć powiedzmy gdzieś jakiś taki pamiętnik, gdzie zapisywałam e, e, zabawne e, przygody z mojego życia w, w Andaluzji, jak, jak i podróży no i z drugiej strony dla, dla, dla rodziny no i nagle się okazało, bo w miarę szybko wrzuciłam na stronę em, stronę lubię Andaluzja Facebooka i nagle okazuje się, że każdego dnia przybywał kolejny fan, kolejny fan i nie mogłam w to uwierzyć, nawet nie, nie bardzo Zrozumiałam, bo to też były moje początki na Facebooku. Nie, jak to? Już jako oni się dowiadują o tym? Mm. Na początku no, w ogóle nie zastanawiałam się, jak promować. Tylko po prostu pisałam i, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nagle się okazało, że jest sporo osób, którzy, którzy kochają Andaluzję, którzy są zafascynowani południową Hiszpanią. I czasem nawet e, e, mówię sobie, jej, kar, ci ludzie nawet bardziej lubią tę Andaluzję ode mnie, bo ja mając ją codziennie, nie zawsze zdaję sobie sprawę z tego, co, co mam na miejscu. Wiadomo, że kiedy, kiedy w marcu mam, nie wiem, 25 stopni, a w Polsce pada deszcz i jest, no może w lutym jest kilka stopni, to w pewnym momencie dla mnie się robi to już taką codziennością, że tego nie zauważam. I dopiero wtedy komentarze innych osób mówią, ale ty masz fajnie, ale ja ci zazdroszczę. A ja tak, no rzeczywiście, no fajna jest pogoda i mogę, nie wiem, nawet iść się poopalać. Szanowni państwo, www.pisanywsevilikom to taki Nieoficjalny przewodnik po Andaluzji, tak możemy przeczytać na stronie internetowej, nie tylko po Andaluzji, jak się okazuje. Tam oczywiście znajdziecie praktyczne porady, gdzie warto jechać i co koniecznie trzeba zobaczyć. Już wiemy, że blog dotyczy Hiszpanii. Aniu, o tym dlaczego i dla kogo ten blog powstał i ciągle powstaje. Już wiemy, powiedz jakie wskazówki możemy w nim znaleźć. Może, może jeszcze cofnę się troszeczkę do, do czasu powstania tego bloga. Na początku chciałam tylko spisywać ciekawe rzeczy, które, które, wydarza, które działy się w moim życiu w, mieszkając w Andaluzji. Natomiast z czasem okazało się, że y, zaczęłam dostawać bardzo dużo e-maili od osób, które wybierały się w podróż do Andaluzji i pojawiały się pytania, dokąd jechać, co zobaczyć, gdzie, gdzie znaleźć tani nocleg. Wszystkie tego typu y, praktyczne pytania, które y, no, można by znaleźć w przewodniku, ale też z drugiej strony wiedziałam, że um, dużo osób pytało się mnie o miejsca, poleć mi coś, o czym nie piszą przewodniki. I stwierdziłam, że, że chyba w takim kierunku chciałabym poprowadzić też bloga, żeby on z jednej strony bycia takim no, zapiskami, takimi osobistymi z Andaluzji z mojej perspektywy. Chciałabym, żeby też był w pewnym sensie cennym źródłem informacji dla tych, którzy chcieliby pojechać do Andaluzji i, i, i spędzić tam niezapomniane wakacje i rzeczywiście zobaczyć rzeczy, które mi się udało poznać i dowiedzieć, że istnieją takie rzeczy, o których rzeczywiście ciężko jest znaleźć materiały. Także dlatego też stworzyłam osobny, osobny jakby poddział, w rozdział, czy nie wiem jak to nazwać, na, na blogu, który poświęcony jest właśnie najczęściej zadawanym pytaniem odnośnie przygotowania podróży. Także z jednej strony... Wiem, no powiedzieć. właśnie, z jednej strony na przykład, szanowni państwo, wchodzimy sobie napisane w sevillikom i na przykład znajdujemy taką ciekawostkę, że najpiękniejszą panoramę Sewilli widać z drugiej strony rzeki. O tak, zdecydowanie. Przez, przez środek miasta przepływa rzeka Guadalquivir, piękna, długa i szeroka rzeka. I po drugiej stronie znajduje się po, po jednej ze stron jest Stare Miasto, jest przepiękna Katedra, Zwolnica, która kiedyś była meczetem. Natomiast po drugiej stronie znajduje się dzielnica Triana. Jest to, jest to niezwykła dzielnica, w której podobno narodziło się flamenko. Mówię podobno, dlatego, że o, o status kolebki flamenko konkuruje ze sobą i Sevilla, i Jerez i, i pewnie jakieś jeszcze jedna, jedna miejscowość andaluzyjska. Ale jest to niezwykła, niezwykła dzielnica, która bodaj do XIX wieku była połączona z, z resztą miasta tylko takim drewnianym mostem, co utrudniało prze, przemieszczanie się z jednej strony miasta na drugie, co też tłumaczy, że że mieszkańcy Triany czują się troszeczkę, nie czują się tak związani z miastem, czują się jakby zupełnie odrębnie, odrębnym jakby mieszkańcami odrębnego miasta, zwanego Trianom. Jest to miejsce też słynne, dlatego że urodziło się tam wielu artystów, wielu toreadorów stamtąd pochodzi ale e, kiedy zapraszam, kiedy mam gości w Sewili. Też zresztą bardzo często są to czytelnicy mojego bloga. Z wieloma czytelnikami już w Sewili się spotkałam, zresztą nie tylko w Sewili. Lubię zapraszać ich na trianę, e, gdzieś, żeby zjeść e, talerzyk Tapas czy napić się dobrego wina, dlatego że stamtąd widać najwspanialszą panoramę Sewili. Jest widok na plac hiszpański, jest widok na Hiraldę, e, na która, tak jak wspomniałam, jest dawnym, dawnym minaretem. Przyklejonym teraz do chrześcijańskiej katedry, jest widok na Torre del Loro, Złotą Wieżę, która została zbudowana przez najeźdźców muzułmańskich w XII wieku. Jest to naprawdę coś niesamowitego, a w nocy no to jest już prawdziwy spektakl. Ach, chciałoby się powiedzieć jeszcze jeszcze opowiadaj o tej Sewilli, Co mają do siebie czary, małże i rajskie wyspy? Co mają do siebie? To też teoretycznie tak, tak teoretycznie nic, góry. natomiast w takim momencie już przenosimy się ze, ze słonecznej Andaluzji, przenosimy się do Galicji. Galicja jest północno-zachodnim regionem Hiszpanii, do którego wybrałam się na przełomie listopada i grudnia. I zaczął on cykl moich podróży po całej Hiszpanii, bo założyłam sobie, że do końca listopada odwiedzę całą Hiszpanię kontynentalną. Myślę, że wyspy odłożę na, na przyszły rok. Natomiast w tym roku, no, do końca listopada 2011, chciałabym odwiedzić wszystkie, wszystkie najciekawsze miejsca Hiszpanii kontynentalnej. No i tak przemierzając Galicję, byłam niecałe, no dwa tygodnie i troszeczkę, i troszeczkę więcej. Przejechaliśmy samochodem ponad 3000 km kilometrów. I takie właśnie różne rzeczy spotykaliśmy na drodze. Spotkaliśmy hodowlę małży w południowo-zachodniej części Galicji. W okolicach Wigo znajdują się wielkie hodowle małży. Są to wielkie platformy, z których zwisają, którą zwisają sznurki kilkumetrowe, do których przyczepiają się małże i one w bodaj mniej więcej w pół roku wyrastają. No i są to podobno najlepsze małże w, w całej Hiszpanii. E, rajskie wyspy. Rajskie wyspy też znajdują się bardzo niedaleko Wigo. Trzeba tylko z, z Vigo wsiąść w katamaran i w 40 minut można przepłynąć na wyspy Cies. Są to wyspy, które w 2007 roku, plaża jednej z wysp, została uznana przez, przez The Guardian brytyjskiej za najpiękniejszą Wyspę Świata, co może wydawać się szokujące. Często mówi się, że, że plaża, plaża ta jest jak karaibska plaża, ale do momentu, kiedy, kiedy się wejdzie do wody, bo ona jest no, niestety dosyć chłodna. Mi niestety nie udało się pojechać, na popłynąć na, na Wyspy Sies, ponieważ w listopadzie nie ma już turystycznych rejsów na, na wyspy. Tam można dopłynąć już tylko prywatnym statkiem. Ale z tego, co opowiadali mi znajomi, bo w, w, w jeżdżąc po Galicji, nocowałam u coldsurfingowców, coldsurferów. No, podobno są to rzeczywiście niesamowite, niesamowite wyspy, niesamowite plaże. I trzecia rzecz to były małże, plaża i... Rajskie wyspy, i pla... czary i małże. A, czary. Otóż Galicja, Galicja mnie bardzo zdziwiła. Jest regionem zupełnie innym od Andaluzji. Andaluzja, która niemal zawsze jest, organizuje jakąś fiestę, gdzie bawi się, jest dużo muzyki, dużo tańca. A znowu Galicję bym podsumowała jako region właśnie taki troszeczkę mroczny, tajemniczy, nawet gdzieś w sklepach z pamiątkami najczęściej można zobaczyć takie laleczki w postaci czarownic. Można w jednym z tradycyjnych napojów Galicji jest kejmada, to jest napój, który, który ma za zadanie odgonić czary. Nawet to jest napój, który podpala się i w tym czasie mówi się, mówi się zaklęcie, które ma odgonić złe czary. Natomiast Praktycznie, no nie wiem, co drugie, może co trzecia miejscowość, w której byłam, miała swoje legendy, miała swoje historie takie dość, dosyć nie, niesamowite. Jest taka miejscowość na wybrzeżu śmierci, Musija, tam znajduje się sanktuarium maryjne, koło którego znajdują się kamienie, które właśnie mają na przykład możliwość e, uleczenia bólów pleców, mają możliwość przewidzenia przyszłości, e, mają możliwość... E, co tam jeszcze było? Udowodnienia, czy udowodnienia czy ktoś miał winę, jeśli był skazany, czy nie. Więc są to na no, takie dosyć niespodziewane, niespodziewane historie i legendy, które, które można odnaleźć w Galicji. Zresztą te kamienie, o których mówię, to podobno są pozostałości po statku zrobionym z kamieni, którym przypłynęła Matka Włoska do do apostoła Jakuba, bo jak wiadomo, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela tak, znajdował się na obszarze Galicji, głosząc Ewangelię i w momencie, kiedy miał, no, troszeczkę gorszy dzień, przypłynęła kamienną łódką, przypłynęła Matka Boska, żeby, żeby podnieść go na duchu i kiedy już powracała razem z aniołami, łódkę z kamieni pozostawiła i te kamienie wokół sanktuarium w Musija są właśnie tymi, które, które mają te właściwości. Także tutaj przeplata nam się troszeczkę religia z zwierzeniami czarami. To bardzo tajemnicze to wszystko. Czy tajemniczym także był trzeci kranic świata? Trzeci kranic świata. Już, już mówię o co chodzi. Otóż jeżdżąc po, po Andaluzji, no... Trzeba dotrzeć koniecznie do Gibraltaru. Oczywiście Gibraltar to już jest inny kraj, to już jest Wielka Brytania. Natomiast no jest praktycznie wciśnięty w samą Andaluzję i tam na Gibraltarze znajdują się słupy Herkulesa, które wyznaczają, tradycyjnie wyznaczają koniec świata. Więc to był jakby, byłam na Gibraltarze podaj w lipcu czy sierpniu, to uznałam to za, za mój pierwszy, pierwsza wizyta na krańcu świata. Następne kilka miesięcy później byłam, odwiedzałam koleżankę w Portugalii, to tam na Cabo de San Vicente też Rzymianie w dawnych czasach uważali, że jest to koniec świata. A znowu będąc z Galicji, trafiłam na przylądek Finisterre, z tą, jak sama nazwa wskazuje, Finis Terre, czyli koniec świata. Właśnie w tym miejscu Rzymianie, widząc ogrom oceanu, który się, który się rozpościera przed nimi, widząc, widząc to słońce, czerwone słońce, które znika gdzieś każdego dnia, jak oni to mówili, umiera każdego dnia na ich oczach, Uznali, że jest to miejsce, gdzie kończy się świat, gdzie, gdzie, kończy, się, gdzie kończy się życie, a zaczyna się śmierć. I, e, także byłam, można powiedzieć, że w trzy, trzy razy w ciągu roku byłam na końcu świata i za każdym razem było to inne miejsce. Hiszpańska wyprawa, bynajmniej nie inkwizycja, pamiętasz Monte Pythona? Mm. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Szanowni Państwo, u nas teraz spodziewane pytania naszych słuchaczy. Kilka dni temu na naszym programowym Facebooku zachęcaliśmy Państwa do przesyłania nam pytań, które za moim pośrednictwem chcielibyście zadać, ani marchlik. Pytań do nas troszeczkę dotarło. Pozwoliłam sobie wybrać trzy, może cztery powiedzmy pierwsze z nich. Pierwsze z nich zadaje Iwona z Krakowa. Uwaga, czytam Aniu, dobrze? Pani Aniu, gratuluję wygranej. Wybieram się w lutym do Malagi. Chciałabym się dowiedzieć, czy trzy dni wystarczą mi na zwiedzanie tego miasta. Planuję wynająć samochód. Co z infrastrukturą, parki parkingami i Dziękuję bardzo pani Iwono za gratulacje i dziękuję za zanesłanie pytania. Otóż tak, ja może powiem trochę przewrotnie, ale ja bym w Maladze akurat nie została. Ja bym wzięła ja bym samochód i pojechała na przykład do miejscowości Nercha, która znajduje się w okolicy. Pojechałabym prędzej do Fonhiroli. Natomiast Malaga jest miastem, oczywiście jest interesującym i myślę, że, że jest sporo fanów mojego bloga, którzy, którzy się na mnie obrażą, mówiąc, że mi się akurat Malaga niespecjalnie podoba. Natomiast ja bym pozostała na, na Wybrzeżu Słońca, na Costa del Sol. Natomiast do Malagi zajrzałabym co najwyżej do Muzeum Picassa. Oczywiście zobaczyłabym Stare Miasto, ale bym raczej ruszyła szlakiem malutkich miejscowości wzdłuż, wzdłuż Wybrzeża Słońca. Notujemy Pani Iwonu zatem. Ale jeszcze druga część pytania Pani Iwony. Czy spotkała Pani, panianiu Polaków mieszkających w Hiszpanii? No i co z couchsurfingiem, o którym już zresztą powiedzieliśmy mhm. na początku naszego spotkania? Otóż ja... Kilka lat wcześniej mieszkałam na Costa Brava, czyli, czyli w okolicach Barcelony, Girony. Tam spotkałam dużo więcej Polaków niż, niż spotykam w Andaluzji. Co prawda, podobno jest dużo więcej Polaków na wybrzeżu słońca właśnie w okolicach Malagi. W Sevilli natomiast nie ma ich aż tak wielu. Mam oczywiście przyjaciół, zresztą... Bardzo niedawno przeprowadzili się do, do Sewili z Bielska-Białej. Mam też dobrych znajomych, których poznałam na miejscu. Są to, są to studenci Erasmusa. Natomiast generalnie prawda jest taka, że, że, że w samej Sewili zbyt wielu Polaków nie ma. Natomiast, to akurat mi się taka dygresja przypomniała, niedawno, jakiś czas temu w Sewili w samym centrum miasta, znalazłam rosyjski sklep, w którym okazuje się, że można kupić polskie produkty i tam rozmawiając z, z panią Rosjanką, później też Ukrainką, okazało się, że podobno tych Polaków jest troszeczkę więcej, więc myślę, że, że jeszcze pozostał mi, pozostało mi troszeczkę do, do, do poszukania znajomych. A jeżeli chodzi o Codesurfing, jest to myślę, że jedna z najspanialszych doświadczeń, jakie, jakie mogę zapisać na, na swoje konto w 2010 roku. Na początku nie, nie wierzyłam, że to będzie, że, że jest to coś naprawdę... Myślałam, realnego. realnego. Myślałam, że raczej no, traktuje się jako no, darmowe zakwaterowanie, e, po prostu wymiana darmowego zakwaterowania. Okazało się, że, że nie, że jest to naprawdę e, wielka rodzina przyjaciół, którzy, którzy z przyjemnością dzielą się swoimi swoimi wiadomościami na temat miejsca, do którego, do którego ja przyjeżdżałam. Są to ludzie, którzy ch chcieli e, zintegrować mnie z, z pozostałymi surferami, Są to ludzie no, niesamowici, wspaniali i, e, i to właśnie dzieci, właściwie dzięki nim e, mój pierwszy etap podróży po Galicji e, zakończył się takim sukcesem, dlatego, że to oni, którzy są właśnie stamtąd, podpowiadali mi słuchaj, tam nie jedź, to nie ma sensu, to jest nieciekawe, pojedź do innego miejsca. Ja miałam swoją listę, ja ją przygotowywałam bodaj przez półtora miesiąca i okazało się, że, że po kilku wieczorach z coachsurferami ten, ten cały harmonogram mojej podróży wywrócił się do góry nogami, dlatego że oni znają lepiej to miejsce i, i sugerowali mi takie miejsca, które ja zawsze staram się sugerować moim czytelnikom, kiedy, py, kiedy pytają mnie o Andaluzję. Także dla mnie coachsurfing jest, jest naprawdę czymś niesamowitym i mam nadzieję, że takie, takie doświadczenia będę miała do samego końca. Już za kilka tygodni jadę w kolejną podróż, po po, po regionie Ekstremadura, czyli troszeczkę na północ od, od Andaluzji i tam również e, mam nadzieję spotkać e, przemiłych kolserferów. Kol, kol Polecamy zatem, Pani Iwono, właśnie ten portal społecznościowy. Malagia, Malaga dodatkiem do czegoś, może w taki sposób polecimy Pani Iwonie. Nie sama Malaga, ale Malaga y, dodatkiem do innych wspaniałych, sąsiadujących miejscowości. Y, odpowiedziałaś nam w zasadzie, Aniu, na kolejne pytanie. Karolina z Wrocławia gratuluje wygracić. Pisze, że prawie od samego początku śledziła Twój blog na bieżąco i zadaje pytanie, jak wyglądają Pani plany na najbliższą przyszłość. Do, do listopada czasu wolnego niespecjalnie będzie, dlatego że do końca listopada mam zaplanowaną podróż po, po Hiszpanii. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam dokładnie w jakim regionie będę w kolejnym miesiącu. Wiem, że mam wszystko rozplanowane y, y, bardzo dokładnie, natomiast wiem na pewno, że za, za kilka tygodni ruszam. Do Extremadury wracam, przygotowuję się do, do kolejnego etapu. Jadę następnie do Mursi i Walencji i znów kolejny miesiąc na przygotowanie się. I prawdopodobnie Kastylia i Leon to będzie kolejny, kolejny etap. A później już niestety nie pamiętam, ale, ale to wynika z tego, że po prostu jest taki nawał informacji, że, że, że nie pamiętam. Natomiast um, powiem tak, że miałam na Kastylia i Leon miałam zaplanowaną zaraz po Extremadurze, czyli mniej więcej w, w marcu co też wypili mi z głowy moi znajomi co w Galicji. Jeden, jednym z nich był, był chłopak właśnie z Castileon. Mówi, w marcu nie jedź do Castileon, bo jest za zimno. W związku z tym zmieniłam moje plany i będę jechała do Walencji i Murcji. Także tak mniej więcej wygląda mój rok. Myślę, że kiedy wrócę z podróży, zrobię sobie miesiąc urlopu, będę, nie wiem... Pewnie będę w Bydgoszczy i starała się nie myśleć o, o niczym, ale potem już myślę, że od nowego roku będę chciała, e, strasznie chciałabym pojechać na, wrócić na Wyspy Kanaryjskie, poznać je dużo lepiej i, i, i Baleary też chciałabym poznać dużo lepiej. No i kto wie, może gdzieś jeszcze dalej trochę mnie ciągnie do Ameryki Południowej. Ale to, to jest jeszcze tyle, tyle jeszcze przede mną. Na razie koncentruje się... Wtedy będzie pisane w Brazylii Tak, pisane w Brazylii, pisane w Argentynie i tak dalej. Trzymamy zatem kciuki, aby te plany się ziściły, oczywiście. Pozdrawiamy Karolinę z Wrocławia. I Pozdrawiam pytanie, serdecznie. Pan Marek z Kołobrzegu, takie pytanie wybrałam. To takie trochę otwarte pytanie. Czy pamięta pani najbardziej kuriozalną sytuację podczas swojego pobytu w Hiszpanii? Najbardziej kuriozalną no nie chcę być monotematyczna, bo, bo ja, y, dużo osób się śmieję, że ja strasznie przeżywam temat y, kanapki z masłem i z pomidorem, ale kiedyś usłyszałam, że kuchnia zabroniła wydania kanapki z pomidorem i z masłem. Ale tak naprawdę no, działo, się, działo się sporo rzeczy. Jeszcze z czasów, kiedy byłam na praktykach y, w Hiszpanii y, i nie mówiłam dobrze po hiszpańsku, pamiętam, że klienci poprosili mnie o taki napój y, Tinto con limon, czyli czerwone wino z, z cytryną. Ja oczywiście nie wiedziałam, co to jest za, za napój. Przyniosłam osobno wino i osobno cytrynę, zamiast zmieszać czerwone wino z, z napojem cytrynowym. Natomiast no, to są takie typowe przykłady, kiedy no, nie, nie zna się danego miejsca i, no, i konfrontuje się nasza znajomość z, z lokalnymi jakimiś e, standardami. Ale tak, żeby jakaś kuriozalna sytuacja mi się zdarzyła. No, jest dużo rzeczy, które gdzieś tam każdego dnia się dzieją. Ja, kiedy przeprowadzałam się do Sewilli w 2007 roku, wydawało mi się, że już bardzo dobrze mówię po hiszpańsku, dlatego że wcześniej pół roku mieszkałam w Katalonii. No i okazało się, że nie. Ja zaczęłam pracę tydzień po moim, mojej przeprowadzce do, do Sewilli, zaczęłam pracę i okazało się, że ja praktycznie nikogo nie rozumiem. Otóż w Andaluzji mówi się innym akcentem, ścina się końcówki. Nie mówi się już na przykład... Espania, tylko Epania. Wiele razy, wiele osób mówi zamiast kocie, samochód, mówi kosie. Um, I słowa, słowa, też często są zupełnie inne niż te, które ja znałam z północy, z, z, z, z, z Costa Brava. Więc ja sobie myślałam tak, święta, a nie mnie zwolnią z tej pracy, bo ja po prostu nie rozumiałam. Kiedy okazało się, że w miarę już się, przy, moje ucho się przystosowało do, do akcentu sewilijskiego e, zmienił się dyrektor, e, dyrektor generalny, który był skordowy, też z Andaluzji, ale okazało się, że akcent skordowy też jest zupełnie inny niż w Sewili, I znowu miałam problem. Więc te, to wspominam, te początki wspominam jako z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony też trochę ciężkie, bo e, andaluzjczycy są tak otwarci, że że dla nich nie było większego problemu, że musieli kilka razy powtarzać mi to samo zdanie, ale przyznam się szczerze, że się nie spodziewałam. Myślałam, że mówię dobrze, a tutaj taki, taka historia. Aniu, ale jak to się mówi, człowiek uczy się całe życie. Ja mam taką prośbę na koniec, abyś może w takim ujednoliconym zatem hiszpańskim pozdrowiła naszych słuchaczy dzisiejszych. Na de nuestro programa. Hola a todos. Para empezar, me gustaría daros las gracias por escucharme en la radio. Os deseo una, un feliz año y os deseo todo lo mejor en, en 2011. Muchas gracias por escuchar. No, Szanowni Państwo, myślę, że każdy zrozumiał, a jeżeli nie, no to odsyłamy raz jeszcze do blogu Ani Marchlik, ww.pisane w Sewilikon. Tam znajdziemy zresztą Aniu do Ciebie kontakt. Może nie odpowiadam bardzo, bardzo szybko, natomiast. Ale um, odpowiadam, jest, ale odpowiadam. <grym> odpowiadam. Szanowni Państwo, tych, którzy chcieliby pooglądać jeszcze nigdzie niepublikowane zdjęcia ani z wyprawy po Hiszpanii, zapraszamy oczywiście na radiowepodróże.pl. Teraz to wszystko. Żegnają się z Państwem Ania Marchlik i Kasia Koba. Do usłyszenia w kolejnej podróżniczej audycji z mikrofonem dookoła świata. Już teraz zdradzę, że wtedy odwiedzimy Amerykę Południową. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.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 Partnerem audycji jest Biuro Podróży Papaja Maja, organizator wycieczek objazdowych po najpiękniejszych miejscach naszego globu. Magiczne podróże z Papaja Maja.